Witam, witam, moje kochane dzieci mroku, z dziurą w kroku. Tak, powiedziałam, żeby było do rymu. Ile w tym powitaniu jest poezji, to cholera wie, a skoro wie, to przy okazji się tej cholery trzeba będzie spytać. E, trzeba się będzie spytać mianowicie, o czym mm, będzie trzecia odsłona krwawej kałuży. Po pierwsze powiem co nieco o inicjatywie zwanej Nagroda Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego. Po drugie powiem co nieco o nagrywanym aktualnie serialu internetowym pod tytułem Horda. Po trzecie powiem co nieco o czymś, co się dumnie zwie Demononikon. Po czwarte udzielę odpowiedzi na pytania od słuchaczy, gdyż dostałam nową porcję owych pytań. Po piąte wprowadzę kolejny kącik, mianowicie kącik cukierniczy, czyli powiem co nieco o czymś, co się fachowo nazywa ciacha w horrorach. Czyli będzie coś dla ciacholubów, płci obojga, ale powiem o ciachach facetach, a konkretnie o dwóch. A teraz przerywnik. Oj, dana, dana, nie ma szatana, gdyż z tego co wiem wyszedł z psem, a pies, szatana, jak wiadomo, to diabeł wcielony, czyli wszystko gra, a jeżeli gra, to oczywiście muzyka. Słuchacie audycji Krwawa Kałuża, jest to odsłona audycji trzecia. Niniejszym wspomnę co nieco o powstającej inicjatywie, która się zwie <śmiech> Nagroda Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego nazwa długa, ale myślę, że dałam radę, z tym, że podejdę do idei tej nagrody od tak zwanej dupy strony. Jeżeli ktoś nie słyszał jeszcze o tejże właśnie nagrodzie, jest ciekaw wielce, jakie są zasady przyznawania, interesuje się, kto za tym wszystkim stoi oraz ogólnie rzecz biorąc, czym to się je, to takich rzeczy ten ktoś się z mojej audycji teraz nie dowie. Mówiłam, Podejdę do kwestii nagrody imienia Grabińskiego od dupy strony. Poszczegóły zapraszam na facebookowy fanpage nagrody, tam można zadawać pytania oraz najpewniej się uzyska wyczerpujące odpowiedzi. Ewentualnie zapraszam na powstającą stronę www.nagrody. Ewentualnie zapraszam na owe dwa miejsca, owe dwa miejsca równocześnie. Idea Nagrody Grabińskiego jest mianowicie prosta jak nożyczki, bo chodzi w niej o nagradzanie tekstów grozy, powieści, opowiadań, noweli. Tylko w czym problem? Pierwszy problem był taki, że po ogłoszeniu na Facebooku zasad nagradzania, twórcy nagrody zostali przez niektórych internautów odżegnani od czci i wiary, ponieważ w zasadach nagradzania jest warunek, że tekst grozy musi być wydany w wersji papierowej. Dodatkowo w grę wchodzą wydania papierowe w tzw. opcji klasycznej, to znaczy wydane bez współfinansowania. Przypominam, że pomysł nagrody nie został jeszcze wdrożony w życie, trwają prace organizacyjne i tzw. porządkowe. I oczywiście na początku, kiedy pomysł został ufnie wyjawiony w internecie, Komentarze odnośnie tej nagrody, wypisywane tu i ówdzie przez niektórych tak zwanych internautów, albo wręcz hejterów, pokazały typowe polactwo, że tak się wyrażę. Badały określenia, że polscy pisarze horrorów się zachowują w stylu rękę, rękę myję, dupa, dupę głaszcze że nagroda imienia Grabińskiego będzie przyznawana na jakichś dziwnych zasadach, że na pewno jest popuczyną po nagrodzie fandomu polskiego imienia Janusza Zajdla, że skoro potocznie mówiąc Zajdel wzbudza kontrowersje, to Grabiński też będzie wzbudzał, że na pewno nagroda będzie dla znajomych znajomych i że niektórzy ludzie związani z fandomem pisali również że oni się do nagrody, od nagrody odżegnują i że nie chcą mieć z nią nic wspólnego, ani się nie chcą taplać w kolejnym tego rodzaju podobnym bagienku. Któryś pisarz bodajże, nie pamiętam nazwiska, powiedział, że w, w, w treści nagrody czy, czy w zasadach jest zawarte coś w, w stylu, że pisarze się mają wsobnie, cokolwiek to znaczy. Może troszeczkę parafrazuję, ale teraz po prostu chciałam zwrócić uwagę na to, że wszystkie te opinie negatywne na temat nagrody są, jakby to powiedzieć, takim, takim, tam pierdoleniem. To jest moje zdanie. Geneza pomysłu na ustanowienie jakiegoś trofeum dla polskich publikacji z groźnej półki wywodzi się ze stwierdzenia, że po pierwsze w Polsce jest horror literacki i należy go jakoś promować i oczywiście nagradzać. A po drugie prawie każdy rodzaj literatury ma w Polsce swoją nagrodę. Jest nagroda dla publikacji z gatunku kryminalnego, jest nagroda dla publikacji fantastycznych, o której już tej nagrodzie wspomniałam. Jest nagroda dla książki roku, dla książki miesiąca, jest Nike, jest paszport polityki, jest nagroda dla literatury wszelakiej. Nie ma nagrody dla horroru. Do teraz. Hejterów czy ludzi psioczących na ideę nagrody mam ja w dupie, gdyż swoimi uwagami nie wnoszą nic konstruktywnego, a tylko sieją niepotrzebny zresztą ferment, o ile oczywiście może być coś takiego jak ferment potrzebny. Nie mówię o nagrodzie imienia Grabińskiego dlatego, że jestem jednym z wielu tak zwanych członków kapituły, o jestem jednym z wielu członków kapituły, nie mówię o nagrodzie, żeby kogoś do niej przekonać. Nagroda z zasady ma nagradzać i myślę, że po pierwszej gali przyznania owej nagrody Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego, długa nazwa, ale myślę, że dałam radę, poglądy na temat nagrody zostaną automatycznie zweryfikowane. Innymi słowy, dajcie się kochani tej nagrodzie wykluć, jakoś ustanowić, nabrać prestiżu i nie róbcie z igły widły lepiej, posłuchajcie teraz muzyki krwawa kałuża wró wróciła na antenę i teraz powiem o pierwszym polskim postapokaliptycznym serialu internetowym jak ja to określam, że zawierającym zombie no tak, tak kochani, tak, tak tego rodzaju serial jest obecnie nagrywany, prace trwają że aż huczą i wszystko gra Mówię teraz o serialu Horda. Horda, jak pewnie się domyślacie, ma również swój fanpage na Facebooku. Są tam umieszczane fotosy z planu, opisywane różne ciekawostki. Na tymże fanpage'u można zadać pytania twórcom serialu, co więcej, ci twórcy chętnie odpowiadają na zadane im pytania, nie są tam napuszonymi gwiazdorami i tak ja oczywiście chciałam podejść do tematu tego serialu z dupy strony, jak zwykle. Co to jest za inicjatywa, o czym będą opowiadały odcinki, tego dowiemy się bodajże w październiku tego roku. Pamiętam z informacji na fanpage'u, że premiera serialu jest na ten właśnie miesiąc planowana. Podobno miała być we wrześniu, ale tam wiadomo, prace. Trwają i termin się troszeczkę prze, yy, przesunął, ale ja chciałam powiedzieć, że oczywiście twórcom serialu się w komentarzach internetowych oberwało, bo jakżeby mogło być inaczej, prawda? Oberwało im się za to, że skoro horda będzie o tak zwanych zombie, to na pewno ten serial powstał jako jakaś tam nędzna popłuczyna amerykańskiego hitu pod znamiennym tytułem The Walking Dead. Mój komentarz do owych komentarzy to jest mianowicie taki, że gówno warte jest takowe porównanie, że tak się wyrażę kolokwialnie. Owszem, w Horde oraz y, w The Walking Dead <grych> występują ząbiaki. i moim zdaniem tylko tyle te seriale łączy, tak po prawdzie. Wiem, co mówię, ponieważ miałam tę przyjemność oraz miałam ten zaszczyt czytać roboczą wersję scenariusza Hordy, przynajmniej wersję roboczą odcinków początkowych. I powiem jedynie, że wielkim błędem jest automatyczne porównywanie serialu amerykańskiego do Hordy właśnie, tym bardziej porównywanie przepraszam, przed premierą polskiego serialu. To po pierwsze, ja wiem, pamiętam, w żywych trupach jest piękny Daryl czy Daryl, ale o nim powiem trochę później w kąciku cukierniczym. Po drugie, nie ukrywam, że serialem amerykańskim się naprawdę wielce rozczarowałam. Pierwszy sezon był jeszcze jako taki, jako że pierwszy to i ciekawy. Czego nie mogę powiedzieć o sezonach kolejnych. Na pewno narażę się fanom czy fanatykom w serii, ale uważam, że po pierwszym sezonie The Walking Dead. Leci on na łeb na szyję. Jest nudny, z totalnymi dłużyznami, dziurami w scenariuszu oraz sytuacjami niemożebnie wręcz nielogicznymi, nawet nielogicznymi jak na sytuacje z wymyślonego horroru. Znaczy, ja to ja, ale sam mistrz Romero, zaproszony do współpracy przy tworzeniu scenariusza The Walking Dead, stwierdził, że to już jest raczej operamy dla nas elementami zombie. Jeżeli chodzi o hordę, to na pewno operą mydlaną z elementami zombie ów serial nie będzie. Mogę uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że akcja jest ciekawa. Tam naprawdę coś się dzieje, a widz moim zdaniem nie będzie się nudził ani przez sekundę. Czekam na ten serial, cieszę się, że powstaje. Miałam okazję poznać jednego z reżyserów i pomysłodawcę serialu, mianowicie Wiktora Kiełczykowskiego, o którym te młodym reżyserze popełniłam felieton w którymś zeszycie horror masakry. Chyba pierwszym, ale nie pamiętam. Jak również wiem, że cała ekipa filmowa odstawia kawał dobrej roboty i naprawdę będzie na co patrzeć, co oglądać i co podziwiać. A teraz należy posłuchać, ponieważ z głośników poleci melodia uszom, miła. Krwawa kałuża to ja, tańczyłam i tańczyłam, a teraz usiadłam i bym coś zjadła. Ale nie zjem, bo nie mówi się z pełnymi ustami, a ja jeszcze mam coś niniejszym i aktualnie do powiedzenia. W drugiej odsłonie krwawej kałuży mówiłam coś o ciekawych inicjatywach mających na celu promocję polskiego horroru. Mówiłam również wtedy o Tomaszu Siwcu i jego planach wydawniczych. Do tych planów wydawniczych zalicza się jak najbardziej zbiór opowiadań pod tytułem Demononikon. Zbiór ten będzie wydany jako pierwsza odsłona serii Zeszyty grozy horror masakra. Mówię o tym nie tylko dlatego, że ukaże się tam jedno moje krótkie opowiadanie, podejrzewam, że będzie to opowiadanie najbardziej jak to mówią delikatne w porównaniu do innych tekstów. Tekstów w sumie będzie w sześć, w projekt jest zaangażowanych sześciu autorów, czyli w wydaniu patronują szóstki. W sumie jakby się zastanowić, to znalazłoby się trzecią szóstkę, czyli szatańsko się zrobiło, a szatańsko to jest to, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli co ja najbardziej lubię i również dlatego o tej inicjatywie mówię teraz. Mam nadzieję, że Demononikon się miłośnikom horroru spodoba swoje teksty do zbioru dali Dawid Kane, Kazimierz Kircz, Łukasz Radecki, Temasz Siwiec Karol Mitka jeżeli zrobiłam jakieś błędy w nazwisku to przepraszam mam problemy z dykcją i mogę mieć problemy z czytaniem generalnie myślę że będzie co czytać Prawdę powiedziawszy, okładka księgi Demononikon bardzo mi się podoba, zawiera mega wypasiony pentagram z klasycznym łbem kozła i chyba sobie zamówię koszulkę z tego rodzaju nadrukiem. Bo naprawdę okładka jest przecudna i wprawiła mnie w szczery zachwyt, a ja, wierzcie mi, bardzo rzadko się zachwycam, jeżeli już, to szczerze, dogłębnie i bez tak zwanego końca. Bardzo się cieszę również, że coś takiego jak demononikon w ogóle powstaje i w ogóle powstało. Dziękuję niniejszym Tomaszowi Siwcowi, że mnie zaprosił do współpracy przy tym demoniczno-szatańskim zbiorze opowiadań i mówię serio, że grafikę na okładkową będę nosiła na koszulce, dumnie piersi oklejone przed cudnym pentagramem wypinając. A teraz niech wam klatki piersiowe wypnie dumna i prężna muzyka. Słuchacie trzeciego odcinka audycji pod tytułem Krwawa Kałuża. Niniejszym zapodam kącik z pytaniami od słuchaczy, a dokładniej od jednego słuchacza i kącik pytania wielokrotnie złożonego. Mianowicie niejaki Michał Reimer zadał mi na Facebooku pytanie właściwie takowe właśnie złożone, cytuję dlaczego lubię horrory i czy lubię jakieś inne gatunki? Odpowiadam, dlaczego lubię horrory? Cóż, nie wiem, kochany Michale, czy ty również lubisz horrory, ale chyba nie. A skąd to podejrzenie, ponieważ żaden miłośnik horrorów tego rodzaju pytanie nie zadaje. Tak samo jak miłośnik tatuaży nie zadaje drugiemu miłośnikowi tatuaży pytania w stylu, dlaczego masz tatuaże. Ja horrory nie tyle lubię, co ja jakiś czas temu połknęłam horrorowego bakcyla. Szczególnie bakcyla horroru literackiego. Nie mówię, że oglądałam wszystkie filmy horrory. Nie mówię, że czytałam wszystkie książki z tego gatunku. Jest to moim zdaniem fizycznie niemożliwe. Jednak nie przeczę. Naoglądałam się horrorów, naczytałam się horrorów i nie robiłabym tego czytania i oglądania, gdybym horrorów nie lubiła. Czyli wracam do punktu wyjścia. Dlaczego lubię horrory? Jako, że sama horrory piszę, to lubię w horrorach znajdować jakąś Niesamowitą opowieść. Lubię obserwować i analizować bohaterów, jeżeli można tak powiedzieć. Lubię wynajdywać nielogiczności. Ktoś mógłby stwierdzić, że horrory są z reguły nielogiczne, ale tak nie jest. Lubię wyłapywać niuanse, na przykład nawiązania do rzeczywistości, do rzeczywistych zdarzeń, do realnych postaci. Dodatkowo horrory, mimo że to może zabrzmi brzydko, czy, czy może dziwnie, przepraszam, Horrory mnie po prostu bawią. Jeżeli chodzi o filmy, to lubię muzykę z niektórych horrorów i przyznam, że niektóre filmy obejrzałam tylko i wyłącznie ze względu na ścieżkę dźwiękową. Raczej te filmy wysłuchałam. Innymi słowy, horrory mnie po prostu interesują, ciekawią. Czy lubię inne gatunki? Lubię. Nie zamykam się na inne gatunki i nie bronię horroru bezkrytycznie. Chciałam przez to powiedzieć, że lubię science fiction, lubię fantazy, lubię niektóre thrillery czy kryminały. E, lubię książki i filmy historyczne, szczególnie z okresu średniowiecza albo z czasów świetności tych przecudnych wikingów. A z filmów też lubię kreskówki. No i mam wielką, ale to naprawdę wielką słabość do króla potworów, Kocham Godzilla, a Godzilla, jak pewnie wiesz, drogi Michale, to jest thriller science fiction. I teraz moje pytanie do Ciebie. Czy moja odpowiedź Ciebie satysfakcjonuje? I teraz niech Was usatysfakcjonuje przerywnik melodyczny. Nadal słuchacie krwa aud audycji Krwawej Kałuży. <tryk> Tym razem zapraszam do kącika cukierniczego. A jak cukiernia, to wiadomo... Muszą być ciacha. W tym kąciku będą ciacha dwa. Dwaj panowie, pan Norman Reedus, aka Daryl Dixon oraz pan Bradley Cooper. Obaj mają na koncie kilka ról w horrorach. Oczywiście pan Norman Reedus zagościł w sercach oraz marzeniach erotycznych, jako Daryl Dixon z serialu The Walking Dead. Pominę fakt, że serial... Ten, jak już mówiłam, zeszmacił się totalnie. Ale postać Daryla sprawia, że jest na czym oko zawiesić. A propos zawieszania oka, to taka była niegdysiejsza idea horrorów tak zwanych filmów klasy B z przełomu lat 80. i 90. Mieć, przepraszam, na czym oko zawiesić. Z tym, że te horrory tzw. oldschoolowe lansowały raczej inne części sieła niż bicepsy, a mianowicie cycki. Gatunek horroru filmowego ewoluował, zwiększała się liczba odbiorców, zwiększały się przy tym oczywiście preferencje seksualno-estetyczne widzów i trzeba było dokonać zmian. To było niezbędne. To znaczy teraz w horrorach również, oczywiście są cycki oraz tam jakieś roznegliżowane generalnie panny biegające po lesie w nocy, ale twórcy tych filmów wzięli jak widać pod uwagę, że nie każdy współczesny widz jest cyckolubem i kolubem i dlatego wprowadzono bohaterów męskich, wielce seksownych. Jest tych ciach w horrorach sporo, ale jak już mówiłam, skupię się na dwóch. I tak Daryl Dixon, czy Daryl Dixon, niezależnie jak to się wymawia. Ten bohater biega bez rękawów, to znaczy biega bez, w koszulce posiadającej rękawów, pręży bicepsy, posiada głos lekko zachrypnięty, jeździ na motocyklu, patrzy z podełba, strzela z kuszy, jest dziki, tajemniczy, wielcy opiekuńczy, a jednocześnie czuły i wyznaje tak zwany stary kodeks moralny. Dodatkowo ładnie mu z niemowlęciem na rękach i w tym momencie właśnie, kiedy trzymał małą Judith, przylgnął do niego przydomek Daryl, Daryl, eksplodujące jajniki Dixon. Czyż to niecudne? cudne? No samo dobre, jak widać. Nie znam kobiety, która nie chciałaby mieć albo dziecka z Dixonem, albo chociażby móc na chwilę się znaleźć w jego ramionach. Oto siła medialna ciacha pierwszego, oto siła medialna. Daryl'a Dixona. Drugim ciachem jest pan niejaki Bradley Cooper, który mi się zresztą ostatnio śnił. Hm. Widziałam go w kilku filmach, ale tylko w dwóch horrorach z tego co pamiętam. Mianowicie w Nocnym Pociągu z Mięsem oraz w przypadku 39. W Nocnym Pociągu z Mięsem grał niezwykle emocjonalnie i przyznam, że Bradley Cooper aktorem drewnianym nie jest. Posiada wielce miłą twarz oraz rozbrajający uśmiech, a w pociągu z mięsem jego styl grania sprawiły, że widz miał ochotę, czy, czy widz tam, niezależnie od tego, czy widz był mężczyzną, czy kobietą, już nie wchodzę w szczegóły, widz miał ochotę go przytulić bardzo mocno. A przynajmniej ja miałam taką ochotę. W przypadku 39 również wykazał się kunsztem aktorskim, ale tym razem bez koszulki czyli wyeksponował swoją idealną klatkę piersiową, zwaną klatą i oczywiście bardzo ekspresyjnie umarł w łazience. Tym bardziej ekspresyjnie, że właśnie w tej łazience będąc, stał sobie bez koszulki, następnie się miotał, miotał, wyginęł, wyginęł, aż w końcu zaatakowany przez stado agresywnych owadów, bo przez nie się właśnie miotał, wyrżnął swoją śliczną głową w sedes, czy tam bidet, Wygiął się w pałąk i rozłożył na posadce w pozie rozwalającej, a w szczególności rozwalającej, gdyż, przypomnę, leżał na wznak w obcisłych spodniach oraz bez tej cholernej koszulki. No przyznacie, moi mili, że Bradley Cooper leżący na podłodze w łazience to widok naprawdę godny pozazdroszczenia, i ja bym sobie życzyła, żeby ów Bradley Cooper codziennie w mojej łazience bez koszulki na posadce leżał. No dobra, no, rozmarzyłam się troszeczkę, ale jak tutaj mi czasomierz wskazuje, to już tyle będzie w kąciku cukierniczym, to już tyle będzie w trzeciej osłonie odsłonie krwawej kałuży. Zapraszam już niedługo na odsłonę czwartą, w której to odsłonie będą oczywiście same dyszności oraz pełno niespodzianek. Żegnam się z Wami tradycyjnym, niech Wam ziemia lekką będzie, co złego to oczywiście ja, serdeczności aż do kości, to mówiłam do Was ja, Krwawa Kałuża, do usłyszenia.